29. tygodnia 2013 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa i zapraszamy. Dzisiaj jest 28 dzień września 2013 roku, jesteśmy w siedzibie Państwo Miasto przy ulicy Andersa 29, a to dlatego, że dzisiaj tutaj odbędzie się wiki maraton, który się przemianował na warszawskie otwarte wiki spotkania. Tak, ee, ciekawy jestem czy nam to wyjdzie na korzyść, czy zadziwi ludzi i zechcą przyjść, czy zadziwi i stwierdzą, nie znam, nie idę. Dlaczego nie znam, nie idę? No. Niektórzy tak mają. Aha, w sensie, że co? Że jak jakaś impreza coś jest nieznana, coś mhm. nowego, to wolą nie ryzykować, a chodzą raczej na imprezy cykliczne No właśnie, ja też bym wolał utrzymać jedną nazwę, ale może ta nazwa z kolei się utrzyma i będzie bardziej ja popularna. Jestem zwolennikiem ścisłego przypisania nazwy do inicjatywy, w związku z tym, jeżeli ta inicjatywa zmienia formułę, to myślę, że zmiana jej nazwy to jest w miarę dobra koncepcja. Mhm, czyli ta sama formuła, natomiast no troszeczkę się zmieniła. No to właśnie się, zmieniła się, dlatego jest zmiana nazwy i moim zdaniem to jest pozytywne. Aha. No tak, bo wiki spotkania, warszawskie otwarte wiki spotkania to takie spotkanie, które zacznie się tutaj o godzinie 17.00 i będzie troszeczkę inaczej wyglądać niż Wikimaraton. Wikimaraton zaczynał się wcześniej, spotykaliśmy się yy, i po prostu edytowaliśmy Wikipedię. Tutaj będziemy yy, mieli kilka prezentacji. Ale yy. o tym za chwilę, myślę, tak? No, no, no mamy to w programie. W programie tak? Właśnie, będzie jeszcze co? No mamy milion haseł, więc trzeba coś o tym opowiedzieć, jak do tego doszło. Yy, galeria Wiki Ekspedycji. Wiki lubi zabytki na finiszu, bo już to niedługo apel do użytkowników wikipedii, apel aktywnego niegdyś użytkownika i edytora, redaktora wikipedii, Odera. No i właśnie o warszawskich otwartych wiki będziemy mówić, a z wolnej kultury mamy też kilka tematów. Ładna infografika, o której nie zdążyliśmy powiedzieć tydzień temu, opłata na rzecz twórców w cenie sprzętów elektronicznych, nowa podstrona Wikiradia podcasty z konferencjami no i jeszcze jeden temat linkujesz na Facebooku możesz za to odpowiadać za to za co lubisz co lubisz eee, no to co to zaczynamy chyba w takim razie od samego początku a na początku mamy właśnie milion haseł w polskiej wikipedii eee, te głosy które tutaj będą dochodzić tak chyba nie będziemy zamykać tych drzwi będzie taka atmosfera mówisz no będzie. My jesteśmy w takim pokoiku troszeczkę obok e, tutaj tego państwa, miasto, tego całego kompleksu e, takiego społecznego. E, mamy troszkę spokoju, troszkę powierzchni zajmujemy, ale nie tak dużo. Moglibyśmy się tam równie dobrze przy stoliku posadzić gdzieś, ale tam byłoby jeszcze głośniej i trudniej byłoby nam chyba dobić się do mikrofonu Myślę, i że tutaj jest taka cisza w miarę wystarczająca. Możemy jeszcze drzwi zamknąć, ale nie będziemy zamykać drzwi, może ktoś przyjdzie do nas. Bo nasze wydarzenie było również reklamowane na stronie otwartych wiki spotkań. Mikrofon czeka. Mikrofon stoi, i czeka, jak na zdjęciu można zobaczyć, zdjęcia nam się robią. Właśnie milion haseł, no to, to jest... Dużo czy mało według ciebie, jak myślisz? To jest jeszcze o wiele za mało, chociażby dlatego, że angielska wersja ma ponad 4 miliony, więc no póki z... mamy mniej, W polskiej to... musi być to samo, co w, w angielskiej. Moim zdaniem y, najlepiej by było, gdyby było to samo, mało tego maksymalnie zbliżone te artykuły treściowo. No tak. No Wolałbym, żeby powinna być ogólnoświatowa taka encyklopedia w różnych językach. Wolałbym, żeby różnice były tylko językowe, a nie w samym doborze treści. No a czy to samo hasło, które w języku angielskim jest encyklopedyczne, tak samo będzie w polskim języku encyklopedycznym? Zdaje się, że ostatnio był jakiś taki spór, że na, na chyba włoskiej coś, coś mieli wyrzucać, co na Facebooku było omawiane. Osobiście chciałbym, żeby encyklopedyczność była przechodnia między wersjami. To znaczy, że jeżeli na, jakim, na jakiejś wersji został, został artykuł, tak, chociażby po dyskusji, to myślę, że to jest wystarczający powód, żeby u nas też on funkcjonował. Chociaż no. wielu pewnie by się na coś takiego oburzyło. No, powinna, być, powinna mieć jeden wygląd a i, i te hasła powinny być przetłumaczone. Prosty znaczy na język przetłumaczane na bieżąco, tak? Bo na przykład ktoś coś dodaje w wersji mm -hmm. polskiej, wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby ludzie, którzy są w stanie, przetłumaczali to od razu na te języki, które znają. No, w e... przyszłości automaty pewnie będą tłumaczyć. W przyszłości pewnie tak, ale coś takiego działa na niektórych chyba met meta wikiach, że tak powiem, meta projektach, które dotyczą Wikipedii, instrukcji różnych, mm -hmm. różnych regulaminów, że one mają w ogóle oddzielne jakby rubryki na każdy zwrot, który jest wtedy łatwiej tłumaczony i wtedy widać, co już jest przetłumaczone, a co jeszcze nie. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że coś takiego kiedyś zostanie też w artykułach zastosowane. Wiki Translate. Czy coś takiego, tak, mm -hmm. tak, tak. Ciekawy pomysł. Ja właśnie dzisiaj wyedytowałem hasło na MetaWiki, na takiej Wiki społeczności Wikipedystów na temat Wikiradia, bo tak wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę Wikiradio i no, jesteśmy na pierwszym miejscu. ale to u mnie w komputerze, nie wiem jak to jest u innych. E, natomiast znalazłem również e, tę stronę, którą już, do której już kiedyś zaglądałem. U mnie na pierwszym miejscu jest wikiradio.org. No prawidłowo. <laughs> Bo tam ktoś już wcześniej zgłosił taki pomysł. Ja się tam już zapisałem dawno temu, ale żadnego odzewu nie było. I dzisiaj postanowiłem dopisać tam coś. Dopisałem po polsku z takim nagłówkiem, że jeśli ktoś chce po angielsku sobie przeczytać czy w innym języku, to niech użyje jakiegoś translatora. A gdzie to Rzuciłeś? Yy, Wikiradio, no to tam w którymś kolejnym punkcie Ale na, będziesz miał. Na jaką miał. stronę przypomnij? Meta wiki. Meta wiki. Powinieneś mieć w wynikach wyszukiwania też Wikiradio. Wiki yy, a ten artykuł, który chcą skasować na yy, włoskiej i te to jest włoska, prawda? Yy, to jest hmm. Wojtek. O niedźwiedziu. No, dlaczego? Yy, bo twierdzą, że jest nieencyklopedyczny. Że jest nie encyklopetyczny, nie encyklopetyczny. Hmm. No, Nieładnie. Wojtek to był taki niedźwiedź, który tak, e, tak chodzi, brał tak. udział w wojnie i podobno no, piosenka nawet powstała na jego temat. E, ciekawa postać, niewątpliwie. Ale wróćmy do Wikipedii. Milionowe hasło opisuje Bar Kraguin. Czumb. Yy, Nie mam pojęcia co to jest. Poczekaj, poczekaj. To z 2012-13 o tym mówisz, prawda? Bo były spory co do tego, który hasło jest milionowe, bo to no nie tak łatwo ustalić. No tak, tutaj mam napisane od Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska, A, Pawła tak, Zienowicza, to, to. więc to chyba już jest takie coś bardziej konkretnego, tak mi się wydaje. Zdaje się, że na tym w końcu stanęło. 24 września o godzinie 14.24 to hasło zostało zamieszczone, no i zostało uznane jako milionowe hasło polskiej Wikipedii. Ja, ja dlatego mówię, że to dużo jest, bo jeśli porównamy to z encyklopedią PWN-u, która była największa w Polsce, no to tam było 122 tysiące haseł, a u nas jest milion w Wikipedii. Na dzisiejszym wykładzie z Festiwalu Nauki mhm. była prezentowana grafika, y, któ, y, który, który, której autorzy twierdzą, że wydrukowany tekst, sam tekst z Wikipedii zająłby 400 tomów y, formatu PWN-u. Bez ilustracji. No właśnie, ja widziałem jeszcze jedną ilustrację, nie wiem czy ta też była pokazywana na Festiwalu Nauki, że ile trzeba by było mieć drukarek, żeby na bieżąco drukować to, co się edytuje na bieżąco, uzupełnia się Wikipedię wyobrażam. ile papieru <głos》> trzeba by było na to zużywać. No zmienia nam się rzeczywistość, troszeczkę inaczej tworzy się encyklopedia, no i, i też inaczej będzie odbierana. No i mamy coraz więcej haseł, ich nie ubywa niewątpliwie. Chociaż nie wiem czy wypadają z czasem jakieś hasła. Wypadają oczywiście, są usuwane artykuły z tytułem no, Ale encyklopedii przez to, że się, to, że jakości... się zdezaktualizowały chyba nie. Y to znaczy, jeżeli jakieś hasło jest nieaktualizowane przez dłuższy czas, to to jest przesłanka, żeby sądzić, że nikt się po prostu tym tematem nie interesuje, tak? jeżeli w tym temacie się coś dzieje, oczywiście. No, jeśli tak? jest w pełni uzupełnione i całkowicie wyczerpuje. Nie ma takiej opcji, ma takiej opcji no, to żeby całkowicie nie? wyczerpać temat. Zawsze coś, coś można jeszcze dodać. No, Są nowe badania, nowe odkrycia, także nie widzę opcji wyczerpania tematu. No, ja widzę. Ale na przykład nie ma hasła, na co zwróciła mi uwagę Pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury właśnie ostatnio, że nie ma hasła Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie. I prosiła, żeby tutaj coś pomóc w tej materii. Ktoś ma się zgłosić z, z Domu Kultury, żebyśmy hmm? temu zaradzili. No hasło jak najbardziej encyklopedyczne. To trzeba by udowodnić. Jest mnóstwo takich domów kultury z różnych miast, które młodzieżowych. Które a czy jest hasła. to jeszcze nie jest. To jest typowy argument no jest. W, po w poczekalni <laughs> właśnie, a inne są. Także to nie jest uznawane za dobry argument. Dobrym argumentem byłoby, gdyby ten konkretny dom kultury był wspominany w prasie jako on szczególny, czymś się wyróżniający, w prasie najlepiej ogólnopolskiej. No więc prosiłem Panią Dyrektor, żeby materiały źródłowe, właśnie wycinki prasowe pozbierała, bo ma taką dokumentację, tylko trzeba ją po prostu wyciągnąć, wydobyć na światło dzienne i być może na, na tej podstawie popracować nad hasłem, które najpierw w będzie przygotowane, a potem jako medalowe od razu wystartuje. Ja bym osobiście zachęcał... Y wszystkie osoby, które właśnie się zajmują tego typu instytucjami, żeby zajrzały sobie na hasło dom kultury, które w tej chwili jest moim zdaniem w strasznym stanie, to znaczy nie ma tam ani śladu źródeł. Mhm. Także jest to zupełnie... I są to dwa akapity, także jest to zupełnie... Nie to, co być powinno, w związku z tym y, zachęcam do rozbudowy tego, tego artykułu. Ogólnie, tak? Co to jest yy, dom tak, kultury? Tak, tak, tak. Mhm. No więc mamy tutaj taki artykuł, który napisał Paweł Zienowicz na temat tego milionowego hasła, bo przy okazji przypomniał najważniejsze wydarzenia w polskiej Wikipedii. Powstała 26 września 2001 roku, wówczas pod nazwą Polska Wolna Encyklopedia Sieciowa. To jest właśnie to, o czym, o czym mówiłem przy okazji zmiany nazwy naszego dzisiejszego mm -hmm. spotkania. Wydaje mi się, że nie jest logicznym liczyć powstanie Wikipedii właśnie od y, Polskiej Wolnej Encyklopedii Sieciowej, tak to było jakoś, tylko od, y, od momentu, kiedy stała się właśnie Wikipedią. I przyłączyła no, bo to trwało się. troszeczkę, bo jest bardzo ciekawa opowieść o tym, jak to się stało. Chyba zamieszczę linka do, do, tego, do tej audycji, która nagrana jest z poznańskiego spotkania na 10. rocznicę polskiej Wikipedii. Paweł Jochym właśnie opowiadał o tym, jak stworzona została polska wersja Wikipedii, jakie miał kłopoty, jak ona wyglądała, jak się rozbudowywała i jakie widzi perspektywy na jej rozwój. Myślę, że tutaj warto wysłuchać, jeśli ktoś się interesuje historią polskiej Wikipedii, to z zainteresowaniem powinien wysłuchać, ale też jest w wersji wideo. To nagranie zamieszczone na YouTube, wystarczy odszukać wikimedia.pl kanał no i tam znaleźć nagranie, z 2011 roku chyba. Yy, nie pamiętam w tej chwili, ale to znajdziemy, podlinkujemy. Znajdziemy, podlinkujemy w naszych notatkach, bo tak jak zawsze mamy notatki do audycji na stronie yy, wikiradia.pl.wikiradio.org. Właśnie nie wiem, czy tam można ze strony głównej jakoś szybko trafić do naszych notatek. Yy, ja wchodzę przez ostatnie zmiany. I to jest chyba najszybsza a, no, metoda. Na razie tak, ale jak będą inne zmiany, to, to już nie myślę, to że zrobimy tak, że to co teraz jest, 2012 rok przeniesiemy na archiwum, a 2013 będziemy robić na tej głównej stronie notatki. 2014. Y 13. tak, tak. tak. Mhm. No, chyba ten fragment warto byłoby właśnie umieszczać na głównej stronie, no ale myślę, że to właśnie z RSS-a powinno być za zaciągane. Y bo taka notatka, która jest w RSS już jest skończona, bo my nad, nad tą notatką dzisiejszej audycji jeszcze pracujemy, bo ją uzupełniamy, dodajemy, być może wszystko nam się nie zmieści w audycji, więc trzeba będzie usunąć niektóre punkty, a taka notatka, która pozostaje już po nagranej audycji, no to to jest dopiero jak gdyby już pełna notatka. Więc to właśnie ten RSS tutaj nam jest potrzebne, to rozszerzenie do wiki. Które, które pomoże nam to... Tak, zdecydowanie umieszczyć. powinniśmy mieć czytnik rss w ramach wiki, tylko się zastanawiam, czy, czy w ramach tego czytnika dopuszczalibyśmy, żeby ktoś sobie korzystał z tego właśnie jak z czytnika, czyli robił sobie swoje, swoje RSS-y i je grupował, że tak powiem, publicznie. Jeśli to będzie wiki radio encyklopedyczne... O, coś coś się popsuło. jakieś zwarcie. Yy, to znaczy nie, myślę, że myślę o innych RSS-ach, mm -hmm. niezwiązanych już z samą ideą wiki, z samą wolną kulturą. tak Tylko ktoś sobie po prostu korzysta z naszej wiki jako czytnika RSS. Czy myślisz, że to powinniśmy dopuścić? Ale to jest problem, się do rozważenia. Na razie problemu takiego nie ma. No i co to jest? Ktoś do nas próbuje dzwonić może. Yy, kolejna rzecz to wiki ekspedycja Galeria, wiki Expedia 2013. Ty czegoś dotykasz, czy jak to jest? Nie mam się... pojęcia, czego ja mogę dotykać. Hmm. Chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego przewidywania przyszłości na tym wystąpieniu. Był zakład o milionowy artykuł, a teraz został y, zakład prognozy 2015. Ile będzie artykułów w, y, y, w 2015 roku? Można, hmm. można sobie wpisać, y, się pobawić trochę. No tak, ale wiki ekspedycja 2013 uzyskała swoją galerię i też w linku w notatkach można znaleźć mnóstwo fantastycznych wykonanych podczas tego projektu zdjęć. Zresztą dzisiaj właśnie podczas warszawskich otwartych wiki spotkań będziemy mogli wysłuchać prezentacji, którą zrobi Adam Kliczek na temat tej edycji wiki ekspedycji z 2013 roku. Dowiemy się jakie były zespoły, co zrobili, ile zdjęć udało im się przekazać do Wikimedia Commons. Zdjęcia są naprawdę ładne także jeśli ktoś szuka ilustracji do kalendarza 2014 to z pewnością znajdzie tutaj wspaniałe pomysły na zamieszczenie takich zdjęć, bo z nich można korzystać właśnie tak jak tak jak ze wszystkich materiałów na Wikimedia Commons. Mi się bardzo podoba na przykład basen w zamku w Kliczkowie. Nie wiem, czy widziałeś taką, taką ilustrację. Tak, widzę. Ciekawa ilustracja. Zdziwiłem się, że to zabytek jest, no ale wygląda jak zabytek, a basen wygląda całkiem współcześnie. Yy, faktycznie takie kafelki nowoczesne są w środku, ale tu na zewnątrz to wygląda trochę tak yy, już. Jakby to było właśnie takie starsze, zabytkowe. No właśnie, bardzo ładne to jest w każdym razie. Brakuje mi tutaj na tym zdjęciu, na tym zdjęciu jakoś tak szczególnie skali trochę, bo mam wrażenie, że tu tak nie do końca widać jakiej to jest wielkości. Mm -hmm. Jakiś człowiek by się Pan przydał, który by stał i robił za skalę. Z człowiekiem to już byłby problem pewnie na takim zdjęciu, a zresztą to ma być zdjęcie zabytku, a nie, a zresztą tutaj jest po prawej stronie, Jest człowiek. a nie, to są rzeźby chyba. To są wiecie. chyba rzeźby, tak. I po lewej stronie też jakaś rzeźba jest, ale są leżaki, więc można sobie wyobrazić chyba mniej więcej. Bardzo ładne to zdjęcie, to chyba Adam Kliczek zrobił z tego co pamiętam. No i wszystkie pozostałe ilustracje warte obejrzenia. Wydaje mi się, że ich tutaj wszystkich jeszcze nie ma. To znaczy, to jest chyba tylko wybór. To jest wybór jakiś, chyba, ale pewnie strona w przygotowaniu jest napisana, więc, więc pewnie jeszcze będzie uzupełniana. No więc im później zajrzycie, tym będzie więcej zdjęć prawdopodobnie w tej galerii. Niekoniecznie nie mogą być jakieś wyselekcjonowane, właśnie. Mhm. Zobaczymy. E, kolejna rzecz to Wiki lubi zabytki, no właśnie. Też te materiały, te zdjęcia trafiają do tego konkursu. No, mamy w tej chwili już 27, 278 565 zdjęć załadowanych w tym roku. 278 tysięcy. Ja mam 251 końcówkę jeszcze, także to się przybywa z każdą sekundą. Niewątpliwie, bo właśnie zawsze na finiszu to wygląda bardzo ciekawie. W dodatku na tej stronie, którą tutaj podlinkowaliśmy w notatkach, jest bardzo ciekawe statystyki są zrobione. I to nie tylko wyścig państw, o którym już mówiliśmy wcześniej, w którym Polska przoduje cały czas 37 827 zdjęć w tej chwili. Niemcy niecałe 30. Za nami, ale można zobaczyć też statystyki takie szczegółowe dotyczące kraju, i tutaj właśnie tak się spodziewam, że może przyjdzie do nas dzisiaj jedna z um, uczestniczek, która jest na drugim miejscu. Zaraz sprawdzę, czy nadal jest na drugim. Nie, tak, Jolanta Dyr jest na drugim miejscu w Polsce, umieściła 4244 e, ilustracje. Na pierwszym miejscu Barbara Maliszewska, z którą rozmawialiśmy podczas wręczenia nagród zeszłorocznej edycji, czyli nadal jest bardzo aktywna. Na trzecim miejscu użytkownik, który podpisuje się Halicki. 2949 zdjęć, naprawdę monstrualne ilości. Tutaj Tomasz Ganicz, który jest prezesem stowarzyszenia pisał o tym, że to są liczby, które przekraczają wielkość udziału niektórych państw całych, Pojedyn jedna osoba, pojedynczy uładuje, użytkownik tak. tak. więcej umieszcza niż niekiedy całe państwo. No ale widocznie tam jest mniej rozpropagowany ten konkurs, a u nas jakoś znalazł dobry grunt jak widać. No więc będziemy śledzić i za tydzień opowiemy jak to się skończyło, jakimi liczbami, bo na razie jeszcze jest mniej tych zdjęć niż w zeszłym roku brakuje jeszcze tutaj no tak ze 100 tysięcy żeby przekroczyć ale to jeszcze nie koniec także nie zapraszamy, koniec, ładujcie, oczywiście. ładujcie jeszcze nie koniec, można obejrzeć też właśnie jak to wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem to też bardzo ciekawe taki wyszarzony wykres jest zeszłoroczny i kiedy było najwięcej ładowanych tych zdjęć I, i tegoroczny jest też wykres, który pokazuje jak, jak to się ma do zeszłego roku ale to dokładniej opowiemy może za tydzień, jak już się konkurs skończy. Teraz ja utworzyłem taką podstronkę z, z dodatkami do, do notatek, bo no, tak jak ten list właśnie, list, znaczy list, informacja prasowa na temat milionowego hasła w polskiej Wikipedii, od Pawła Zienowicza. One tutaj by nam za dużo miejsca zajmowały w, w notatkach, więc utworzyłem podstronkę, a to było w e-mailu wysłane, więc tak trudno zrobić linka do e-maila, więc zrobiłem po prostu link, oddzielną stronkę, na której będzie zamieszczony ten list i tak samo jest z, z apelem... Użytkow do użytkowników Wikipedii, który się pojawia czasem, a czasem znika i, i postanowiłem go troszkę przy, przy, przyśrubować do, do naszej podstrony brudnopisu, notatnika, notesu Wikiradia, na Nowin Wikiradia. Apple Odera. Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek o, o tym problemie z logo e, Zawsze mnie dziwiło, dlaczego Metawiki. logo jest zastrzeżone. A właśnie jeszcze w dodatku to logo MetaWiki jest całkowicie społecznościowe, z tego co ja rozumiem i zostało wymyślone po to, żeby właśnie każdy mógł je używać w dowolny sposób, tak jak chce. Natomiast Fundacja Wikimedia, z tego co pisze Oder, zawłaszczyła sobie to logo i nie, już, już nie jest na wolnej licencji. Już nie Pierwotnie jest. było wpisane jako własność publiczna w ogóle. No bo tak, tak społeczność chciała, natomiast tutaj jest jakiś problem. Nie znasz szczegółów tego. Nie znam dokładnie. No to będziemy musieli pośledzić w takim razie, co się dalej z tym stanie. To jeszcze spróbujemy znaleźć materiały na ten temat. No i właśnie warszawskie otwarte wiki spotkania to już dziś. Zapraszamy od godziny 17.00. Nasza audycja nagrywana jest w tej chwili godzina 15.06, a o godzinie 17.00 rozpocznie się tutaj spotkanie wikipedystów. Mam nadzieję, że przyjdzie sporo osób, chociaż mamy zarezerwowaną tylko tą salkę. Tą małą tutaj? Tak, ale prezentacje będą na tej dużej sali zrobione. Tutaj byśmy się na pewno nie zmieścili. No, Nie wiem, no bo tu już sporo osób się zapisało rzeczywiście. Już jest ile e, możemy policzyć. 20 osób już jest zapisanych. Nie wiadomo, czy wszyscy dotrą. Ale na tu stronie... jest miejsce zasadniczo na 8 osób przy tym stole, więc... I tak nawet jakby nie wszyscy przyszli, się nie zmieścili. Także całe szczęście, że mamy też do dyspozycji przynajmniej częściowej tą główną salę. No zobaczymy. zobaczymy, ile osób przyjdzie i co się tutaj będzie działo. Teraz się tak trochę rozluźniło, więc myślę, że się zmieścimy. No zobaczymy. W każdym razie zapraszamy. Godzina 17. Jeśli ktoś nas słucha w radio, w net, to jeszcze zdąży do nas jak dotrzeć. Jeśli się pośpieszy, to zdąży, zapraszamy. Zdąży na pewno na tort, bo w tort chyba będzie po prezentacjach. No właśnie, tutaj nic nie, nie, nie, nie ma o torcie. Czy nie ma kiedy. Znaczy, jest, ale, że będzie. Tak, ale już ja też wiem, że będzie, bo Masty napisał, że jest, się szykuje tort. Tak, to z okazji milionowego hasła w polskiej Wikipedii odbędzie się konsumpcja tortu konsumpcja. To dobrze. To zapraszamy ponownie Andersa 29, Państwo Miasto w centrum Warszawy. Jeśli ktoś nie wie, co ze sobą zrobić, ładnie słoneczko świeci, można się wybrać do nas, tutaj do siedziby Państwo Miasto. My będziemy tutaj jeszcze przez jakiś czas będziemy rejestrować te prezentacje, które się odbędą, żeby umieścić potem pliki z nich i, i zrelacjonować je w ten sposób. Właśnie, tak przy okazji to powiem, że będzie dużo nowych materiałów w podcastach Wikiradia, yy, troszeczkę przeskoczę z tematem yy, z konferencjami yy, na nowej podstronie Wikiradia. One były tak rozrzucone, bo one były chronologicznie umieszczane w rss i trudno tak dotrzeć do całej konferencji naraz. Trzeba po prostu szukać w historii, więc postanowiłem utworzyć dla całej konferencji jedną podstronkę, na której będą wszystkie nagrania z tej konferencji. I tak będzie z każdym kolejną konferencją, którą będziemy nagrywać. A taka konferencja zapowiada się najbliższa w, już we wtorek. Od godziny 17 bodajże do 21 .00. będzie około 60 wystąpień. Tak na oko całkiem dużo w dwóch salach naraz, więc nawet jeśli ktoś przyjdzie tam, to i tak nie będzie w stanie wszystkiego wysłuchać. A dzięki podcastom Wikiradia będzie mógł sobie tego posłuchać w samochodzie wyczerpująco od początku do końca i w całości. I z powtórkami. I będzie mógł sobie je powtórzyć oczywiście. No jesteśmy sponsorem medialnym tej imprezy. Bardzo się cieszę, że... oficjalnie osią... mamy co załatwione, że jesteśmy jako sponsor? Czy no, po No jesteśmy prostu... na, na stronie głównej to fajnie, że to załatwiłeś. Jest, nie, myślę... Czy to sponsor medialny, czy to jest patronat medialny? Patronat chyba? medialny. Musimy zaraz zobaczyć. kopycamp.pl No i tutaj organizatorzy. My nie jesteśmy organizatorem. Patronat merytoryczny to też nie my. Patronat medialny. Jesteśmy tutaj wymienieni. Zresztą łatwo też przez tą stronę dotrzeć do naszych nagrań które znajdują się w linku media, relacje, nagrania podcasty z pierwszej edycji kopy kampu. I tutaj właśnie jest wikiradio na pierwszym miejscu. Można znaleźć tą właśnie podstronkę, o której mówiłem, że na stronie pl.wikiradio.org też już jest widoczna na głównej naszej stronie. No i, i każda kolejna będzie też miała, bo. Do tej pory to były podstronki dla każdej konferencji. W tej chwili jest jedna podstrona dla wszystkich konferencji, z której można wejść do pozostałych, bo, bo one też nie miały takiej wspólnej mhm. podstronki. Teraz będzie można zobaczyć, jakie konferencje były nagrywane. Zastanawiam by są się, dostępne. to nie powinniśmy realizować przez kategorię, ale to potem to omówimy. No właśnie, może ty masz ciekawsze rozwiązanie na to. Ja radzę sobie, jak mogę. Yy, dobrze, to kolejna rzecz. O której mieliśmy powiedzieć, opłata na rzecz twórców w cenie sprzętów elektronicznych. No to jest. To jest na razie propozycja. Propozycja, że... ale to już funkcjonuje od wielu lat. Ale to ma być podniesione. Za ich stwierdzi, że jest za mało, powinno być więcej. O, oni twierdzą, że to nie chodzi o podniesienie, tylko chodzi o y, dogonienie technologii. Troszkę mają racji. Ponieważ. Od 1 do 3% ma być. Ponieważ, aha, ma się zwiększyć, tak, w ogóle? Yy, znaczy, te i wiele innych urządzeń miały objąć opłata w wysokości od 1 do 3% na rzecz twórców. No to. Pewnie, Komputery, smartfony, yy. aparat fotograficzne, no kamery. Pewnie tyle było, tylko że to były magnetofony na przykład, które już przestają być w ogóle produkowane, w związku z czym spadają dochody z tych z tych urządzeń przekazywane na ZaX. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że każdy producent sprzętu nagrywającego był zobowiązany do odprowadzenia y, takiego podatku na rzecz autorów, bo te urządzenia służyły do tego, żeby kopiować. Obecnie jest to 27 milionów złotych rocznie. Yy. Ta, ta opłata, która dzisiaj jest. Mm -hmm. No ale to tyle A wynika. A ma być 320. No bo, bo, bo to spada. Chodzi o to, że, że te 27 milionów, no to, to chodzi o procent jakiś. O, no to jest od, jakiś procent od urządzeń no, tak. i to pewnie jest już mocno, z, jak gdyby opadła ta kwota, dlatego że nie, nie była ustawa aktualizowana o nowe nośniki, o nowe A, urządzenia. A myślisz, że to było 27 tytułów tytułu magnetowidów, teraz nie ma magnetowidów No, w no związku... nikt nie okay. produkuje już magnetowidów, nikt nie produkuje magnetofonów kaset magnetofonowych i dlatego ta opłata tak spadła, tak mi się wydaje, że spadła. Nie wiem, czy, czy to jest kwestia wyrównania do tej kwoty, którą kiedyś uzyska, uzyskiwał za X z tytułu sprzedaży tych. W każdym razie to powoduje jedną rzecz. Nie musimy mieć żadnych wyrzutów sumienia potem, że coś nagrywamy dla kolegi, czy Yy, ostatnio zdaje Bo właśnie się, ta opłata jest w ten sposób poniesiona. Ostatnio zdaje się Jarosław Lipszyz mówił, że jak coś nagrywamy dla kolegi, to tak czy siak nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, bo to jest uczestnictwo w kulturze, w związku z tym w ogóle nie powinniśmy tak mieć tym problem, nawet jakby nie było żadnych opłat. Tak jest, oczywiście. Yy, to właśnie ta informacja, szczegóły są oczywiście w notatce dokładnej, dziennik.pl podał. W dziale technologii. No ale link oczywiście jest w notatkach do naszej audycji, bezpośredni. No i teraz jeszcze jeden temat, który tutaj jest wpisany, to ja go nie wpisałem. Ja go wpisałem no. wczoraj wieczorem. No to opowiedz, opowiedz. Ktoś, jakiś kandydat na, na, na ministra czy na kogoś, nieważne, w każdym razie podlinkował do spotu wyborczego na Facebooku. Znaczy na Facebooku umieścił linka do spotu, który był na YouTubie. Ktoś zrobił jakiś filmik. I tam w tym filmiku była wykorzystana piosenka, mm -hmm. niezgodnie z prawami autorskimi. Mm -hmm. I y, jego skazali, tego, który w, y, wysłał linka. Aha, to znaczy, Czyli za sam link, tak, to znaczy wyrok jest jeszcze nieprawomocny, jakby co. Y, także, y, także jeszcze będziemy to śledzić, pewnie będą jakieś odwołania. Ciekawe jest to, że sąd nakazał y, publikację y, na Facebooku, oświadczenia, że, y, że to było niezgodne z prawem, mhm. y, tylko że to konto zostało skasowane. W związku z tym ten człowiek prawdopodobnie teraz będzie musiał założyć konto, jeżeli to by się prawo oceniło. A może przywrócić tamto konto pewnie? Yy, to znaczy nie wiem, czy on ma taką opcję, żeby, żeby przywrócić. To niby jest trzymane, tak? Ale nie wiem, czy, czy Facebook się zgodzi, żeby, żeby to przywrócić. <śmiech> Ciekawe kwiatki się rodzą. Ale to iść. jest przerażające. No, za wysłanie linka do czegokolwiek, jak można skazywać człowieka za wysłanie linka? No, widocznie sąd się tutaj dopatrzył albo. Jakiegoś naruszenia prawa. No, naruszenia praw autorskich. się Sąd dopatrzył, że on bezczelnie linkuje do te, czegoś, co łamie prawo. No to raczej powinien odpowiadać ten, który to opublikował czy umieścił, a nie. Jeżeli ktoś, kto już, linkuje. to tak. No i wtedy, jeśli usunie ten klip, no to, no to już nie będzie do czego linkować. Ten link przestanie być aktywny. No... Ale to dziwne roz, rozpatrywanie. Ja zapraszam myślę, że... do wczytania się, bo tutaj w tym linku są y, dokładne omówienie tego, ja może coś uogólniłem za bardzo, także zapraszam do wczytania się w ten i w ten wyrok, też można tutaj dotrzeć do tego wyroku, także no, może mieli... ktoś dokładnie skomentuje. Ja myślę, że będziemy mieli coraz więcej takich kwiatków, bo to wynika z, też z różnicy pokoleń. Starsi ludzie z racji swojego doświadczenia będą w sądach. To jest oczywiste, że oni będą podejmować decyzje o życiu ludzkim, bo mają doświadczenie życiowe. Natomiast nie mają tego doświadczenia, jeśli chodzi o nowe technologie. Mają doświadczenie życiowe nie w takim życiu, jakie dzisiaj jest. No więc i tutaj w tym zderzeniu może, może być dużo dziwnych decyzji podejmowanych. Pewnie to jest. Jedna z takich dziwnych decyzji, która właśnie została w ten sposób podjęta. Będziemy opowiadać o tym, jak ktoś ma ochotę zgłosić taką, taką rzecz, która się w ten sposób wydarzyła, to zapraszamy. Nie, Ostatnio, donos. a propos świadomości prawa autorskiego, zdążę jeszcze zdążę chyba. Tak. A propos świadomości prawa autorskiego próbowałem komuś tłumaczyć, co musi zrobić, żeby opublikować, żeby to było wszystko zgodnie z prawem. To stwierdził, jakby człowiek miał tego wszystkiego przestrzegać, to by zwariował. No tak, więc że dokładnie nie da się. Dlatego próbujmy uprościć, stosujmy licencje na swoje utwory, może damy przykład tym innym. Człowiek zrezygnował z publikacji, tak jeszcze. W ogóle? Zrezygnował z tego, co chciał opublikować. Tak stwierdził, że za dużo zachodu. Dziękuję. No więc tu jest miejsce dla osób, które będą za niego to publikować. On po prostu zwróci się do kogoś, kto mu pomoże to opublikować i zajmie się tym. Wiesz, no wiadomo, że autor nie zawsze musi być wydawcą od razu. No nie tak. musi umieć składać książek. Zgadza się, ale do niektórych rzeczy potem się nie da dotrzeć. Tak? Jak od kogoś trzeba na przykład zgodę na wizerunek uzyskać, a ten człowiek poszedł gdzieś takiego nie ma. No to no. o tym trzeba niestety wiedzieć przed realizacją. No niestety I, i, i o tym też mówił minister w naszym zeszłotygodniowym spotkaniu na temat utworów osieroconych, też był taki materiał bardzo fajny. Próbuje się to jakoś rozwiązać. Ja myślę, że tutaj trzeba by było właśnie z góry jakoś wymyślić, że no, jeśli coś nie ma noty copyright, to znaczy, że jest na wolnych licencjach. Odwrócenie systemu. No nie odwrócenie, tylko teraz on stoi odwrócony. No teraz stoi na głowie, tak? Teraz trzeba go postawić na, na, na nogi. Tak mi się wydaje. E, no to cóż, skończyliśmy na dzisiaj chyba, ale jeszcze mam takie informacje o tym, co, co to jest Glam od Tomasza Ganicza, może A posłuchajmy. A być może będziemy mieli kontakt z jednym muzeum, to też w ramach Festiwalu Nauki rozmawiałem z mm -hmm. jedną Panią Profesor, także... długo się odbędzie konferencja, chyba w październiku albo w listopadzie, dokładnie nie pamiętam. Zaraz znajdziemy podczas tego nagrania i dokładnie powiem, kiedy ta konferencja się odbędzie. Posłuchajmy. Towarzyszenie Wikimedia Polska zaprasza do współpracy. Tomasz Ganicz, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wkrótce organizuje wspólnie z trzema innymi organizacjami taką konferencję, która się nazywa Open Glam. Skrót Glam to jest skrót angielski od galerii, Biblioteki Archiwa Muzea, czyli ogólnie po polsku można by powiedzieć Instytucje Pamięci Narodowej. Idea tej konferencji jest taka, żeby pokazać osobom pracującym w tych instytucjach, w jaki sposób można uwalniać tą twórczość, czy ogólnie te utwory, które te instytucje w ten czy inny sposób przechowują i udostępniają i jak to jest robione również w innych krajach, aczkolwiek jest też to szansa dla tych instytucji z kolei, żeby sobie nawzajem pokazać, jak otwierają również właśnie swoje zasoby tutaj w Polsce i porównać to z tym, co się dzieje za granicą. Sytuacja w Polsce z instytucjami Glam jest taka, że już coraz mniej, ale jednak wciąż jest całkiem sporo takich instytucji Glam, które są całkowicie zamknięte. Zamknięte w tym sensie, że nie chcą udostępniać swoich zasobów, nawet tych, które się znajdują już w domenie publicznej, bo wchodzą na przykład w różnego rodzaju partnerstwa z różnymi przedsiębiorstwami albo po prostu uważają, że lepiej, żeby ludzie przyszli na przykład do muzeum czy do biblioteki niż żeby to było dostępne przez internet. Motywacje tutaj są bardzo różne i yy, yy, coraz więcej już instytucji w Polsce tego typu się stopniowo otwiera, aczkolwiek idzie to bardzo wolno i z oporami, szczególnie to dotyczy, no, nie chcę ich wymieniać, ale kilku instytucji, takich najważniejszych w Polsce, to znaczy najważniejszych, jeśli chodzi o to, co zawierają muzeów i bibliotek, no i tutaj idea jest taka, żeby pokazać, że można się otworzyć że wiele naprawdę doskonale znanych instytucji tego typu zagranicznych się otworzyło i to z powodzeniem dla siebie samych i jak również oczywiście tych osób, które z tego korzystają, w związku z tym zaprosiliśmy kilka osób z zagranicy, które będą opowiadały właśnie o współpracy z tego typu instytucjami no i między innymi przedstawicielka Takiego odpowiednika stowarzyszenia Wikimedia Polska z Wielkiej Brytanii będzie opowiadała o współpracy z takimi instytucjami jak British Museum czy National Gallery. Z kolei podobna osoba z Niemiec będzie opowiadała o współpracy z Bundesarchiv i z kilkoma najważniejszymi muzeami w Niemczech, które z powodzeniem właśnie przekazują wiele różnych cennych zasobów do projektów Wikimedia a następnie będzie tam też dział prawny opisujący jakie są w Polsce prawne możliwości udostępniania na wolnych licencjach zasobów w instytucji GLAM. I wreszcie zgłosiło się całkiem sporo polskich instytucji mniej czy bardziej znanych, które opowiedzą o tym w jaki sposób one się próbują otwierać i w jaki sposób chcą zacząć udostępniać swoje zasoby tutaj w Polsce. Sytuacja z instytucjami Glam w Polsce i nie tylko zresztą w Polsce jest taka, że no one wiadomo działają od wielu dziesiątków lat, natomiast czasy się zmieniają, w tym sensie, że kiedyś na przykład, żeby obejrzeć Monelizę, trzeba było koniecznie pojechać do Paryża i pójść do muzeum, do Louvru. natomiast współcześnie internet daje taką możliwość, że siedząc sobie w domu można wirtualnie do tego muzeum sobie pójść i je obejrzeć, co daje szansę oczywiście zobaczenia tych cennych zbiorów ważnych dla świadomości narodowej polskiej i europejskiej nie tylko. Wielu osobom, które takiej szansy nie mają, bo na przykład nie mają pieniędzy, żeby się wybrać do muzeum lub na przykład są niepełnosprawne. Misją jakby nawet wpisaną w ustawę o muzeach w Polsce jest to, że one mają te zbiory swoje udostępniać jak najszerszemu gremium. W związku z tym jak najbardziej udostępnianie tego na wolnych licencjach w internecie temu właśnie służy. Niemniej te instytucje często funkcjonują bardzo tradycyjnie i nie chcą tego z wielu względów robić i ta konferencja ma między innymi też służyć temu, żeby na przykładach przekonać, że to można zrobić warto i że to jest z korzyścią dla tych instytucji i z korzyścią y, oczywiście dla publiczności. No właśnie. Konferencja odbędzie się 11 i 12 października 2013 roku, czyli już niedługo. Jesteśmy też patronem medialnym tej konferencji. Postaram się nagrać jak najwięcej dla was informacji, które tam będą prezentowane. Chociaż nie wszystkie prezentacje będą chyba po polsku, ale te, które będą po polsku z pewnością znajdą się jako podcasty w Wiki Radio. No bardzo ciekawa inicjatywa, to ją prowadzi Koalicja Otwartej Edukacji. Warto mieć rękę na pulsie, żeby się dowiedzieć, które z tych instytucji się otwierają, żeby wiedzieć z czego można korzystać. Niestety wiele instytucji myli otwarty dostęp zaledwie z wolną licencją. No, ale, ale jest coraz lepiej. Ale jest coraz lepiej. Powstają też spoty na ten temat skierowane dla, do młodzieży i właśnie o prawo autorskie. To już zupełnie na koniec, tak przedpremierowo troszkę, bo wspólnie z Centrum Cyfrowym Projekt Polska mmm, tworzymy taki. Taki spot, właściwie my warstwę tylko dźwiękową. Także to już tylko szeptem na koniec audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski. Był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Jak działa prawo autorskie? Powstało ono w XVIII wieku po to, by chronić prawa twórców i zachęcać ich do tworzenia nowych utworów. Utwory to wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Na prawa autorskie składają się prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne. Gwarantują, że utwór będzie zawsze podpisywany nazwiskiem twórcy. Pozwalają mu decydować, w jaki sposób inni mogą korzystać z jego twórczości i gwarantują, że utwór będzie istniał w niezmienionej formie. Prawa majątkowe można oddać, sprzedać, dziedziczyć czy udzielić na nie licencji. obowiązują przez cały czas życia autora i 70 lat po jego śmierci. Po ich wygaśnięciu utwór przechodzi do domeny publicznej. Odtąd każdy może z niego korzystać, odtwarzać go, przerabiać i publikować. A zanim to nastąpi, Wszyscy możemy z niego korzystać w ograniczony sposób w obrębie dozwolonego użytku. Więcej na otwartawiedza.pl